Jakubie! Twój, twój, rozum! Czemu nic nie nagrywasz? Czemu tak cicho siedzisz? Już prawie dwa tygodnie nic nie nagrałeś. Co się stało? Jakubie! Jakubie! Jakubie! Wiesz co? O co chodzi? Eee, co to było? Na się wyspać można? To ja! Twój mózg! Czemu nic nie nagrywasz? A widzisz, to już tak mi odwala, że mózg swój własny słyszę. Hmm. A co ci to wchodzi. Ja twoja sprawa. W sumie może i twoja. Cieła mózg? Zaraz zdarzy jakiegoś... ...psychotropa sił uspokoisz. Jak nie chcesz podobroci, dobroci, to siłą. tropem? No. Rob, co chcesz, ale żebyś nie skończył, jak ten sobie raz z jaskini głupoty. Ten już nie ma mózgu. Jest głupi i prowadzi głupi podcast. Też tak skończysz, jak się mnie wyprzesz. No mózgu miarka się przebrała. Już łykam tutaj swoje dawki. Nie będzie takiego... ...budzenia. No. Chyba się pozbyłem już tego szkodnika. Ileż można było się męczyć z tym czymś? No. Od razu czuję się jakiś taki... ...lżejszy. Witajcie, słuchacze pełnej powagi. Przed mikrofonem siedzi Jarek Przemiński Alduron, wasz ulubiony podcaster Starnobrzega. Dziś, jak raz na jakiś czas, czyli Ruski rok, poprowadzę dla Was audycję, a dokładnie ten podcast i opowiem w nim. No właśnie, nie mam tematu. O co? O czym można prowadzić? Jestem w takim małym dołku, iż, esz, że nie wiem na czym nagrać. Mam taką chęć, nagrać coś, cokolwiek. Ale nie wiem, co nagrać. Jest jesień. I chyba o jesieni nagram, bo jesień mnie męczy. Tak, męczy mnie. To oczekiwanie na zimę. Lima jest fajna. Jest śnieg, można się pobawić w śniegu. Można bałwaną ulepić. Ulepiłem kiedyś bałwana trzymetrowego. Tak. Albo wyposa. Tak. Jeszcze można gdzieś znaleźć zdjęcie na Facebooku, jeżeli macie mnie w znajomych. A tak, jesień, no to co? Bardzo ładnie się lecą z drzew. Tak, tak, byłem w parku i naprawdę, coś pięknego. No ale co poza tym? Jest godzina 16 i ciemno już, jak w dupie umorzyna. A poza tym? A poza tym jest ogólnie taki nastrój, że tylko się połączyć i spać. Nic więcej. Coś... nie wiem. Czy to mi jest coś tak źle, że jest ta jesień, czy tylko ja jestem taki umęczony? Czy to jest, nie wiem, wina jakiegoś chrupska, który pewnie siedzi i mnie zżera od środka, czy ma raka, pff, czy coś innego. Nie wiem. Ale pewne jest jedno. Jest jesień. dokładniej dzień 3 listopada roku pańskiego 2011. Co to oznacza? To właściwie nic nie oznacza. To oznacza tylko, że jest to kolejny dzień, w którym znowu sobie żyjemy. I zbliżamy się do własnej śmierci. Tak. I rozkminę na temat y, śmierci. Nie, to nie dla mnie. O czym się tutaj roz, rozkminiać? Że kto żyje, ten umrze. Albo ludzie giną gdy są zabijani. Albo sam nie wiem. No, ale no, hmm, hmm, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Albo nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie będzie to kolejny odcinek z cyklu takiej i weźcie swoje leki na uspokojenie Nie od razu mówię, że nie mam żadnych leków na uspokojenie a to co ja na samym początku audycji wziąłem to był Scorbin. tak, Rutino Scorbin. bo niewyraźnie dziś wyglądacie a mnie pewnie niewyraźnie słychać niektórzy mówią, że jakoś tak zmienicie głos nie, nie zmieniłem się głos, tylko nowy mikrofon a ci co w żalu mówią, że zmienicie głos to nie, to tylko mnie gardło boli tak, no właśnie mam wielkie plany planów jest miliony jak zwykle w ludzkim myśle zwłaszcza młodzieży istnieje w nim wiele, wiele planów, wiele setek tysięcy planów wiele milionów planów ale co? brak chęci na jej wykonanie a jeśli? no właśnie poza tym ostatnio czuję się jakiś taki, nie wiem, jakby ktoś mnie skonsumował, nie mnie wziął nie przetrawił i od razu wydalił tak od razu, jeszcze tak z biegunku po niemiecku Durchfall". Dobre słowo, zapamiętajcie Jakby ktoś się tam za was zapytał A wy umiecie jakiś inny język niż polski albo angielski? Wy powiecie, Tak, niemiecki Co znasz po niemiecku? Durschwal I wtedy wyjaśnicie, że to jest po niemiecku biegunka Bardzo ładne słowo, jedno z najładniej Jak się mówi? Najładniej brzmiących po niemiecku tak. Durschwal Durchfall. No właśnie o nie. I s Kocham Cię po niemiecku, a brzmi jak rozkaz rozstrzelania. No właśnie. Durchfallen. Bigung. Zapamiętajcie. Wiele osób to słowo już pamięta, więc raz wreszcie oni 3-4 No właśnie. No. I. Okej, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. No właśnie. Jesień mnie męczy. Poza tym... nie wiem... Okej, okay, dobra, dobra, nie, nie, nie, nie, nie zacznijmy od początku. Jest jesień. I wielu artystów nagrało piosenkę o jesieni. Jest bardzo fajna, ładna, fajna i ogólnie miła piosenka Kazika. Jest jesień... Jak tam. okej, nie, bo mnie odbija. Dobra. Tak właśnie sobie patrzę, tam i jesień jest to właśnie jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, czyli gdzie, tam, gdzie my jesteśmy. Chociaż niektórzy mówią, że mamy sześć pór roku, jest to wiosna, nie, przepraszam, jest to zima, przedwiośnie, wiosna, lato, wczesna jesień, jesień oraz w końcu znowu zima. Yy, I właśnie mamy teraz wczesną jesień, czyli takie kwitnienie, wrzos zwyczajowy nie, teraz mamy jesień, zwykłą prawdziwą jesień. Eee, czyli kolor jest zmieniony z zielonego i elementów żółtego na żółto, pomarańczowo, czerwono brązowy, tak się nie spadają niczym deszcz, niczym śnieg, dobra nie, raczej niczym śnieg, bo deszcz tak tak plup, plup, no właśnie tak, tak, tak eee, i właśnie sobie doczytałem, że eee, w teraz w tym okresie zaczyna się coś, co się nazywa SAD, czyli Sezonal Affective Disorder, czyli depresja sezonowa. I jest to właśnie coś takiego, że ludzie popadają w depresję na czas jesieni, zimy, aż do czasami nawet koło kwietnia, marca się z tego wychodzi. I może czasami się to przerodzić w manie. I czuję, że coś w tym jest. Moje widzę, są hardkorowe chaotyczne i złe. No, chyba tak. No, ostatni był dobry. Dziękuję za miłe komentarze. Będę się starał, żeby tak było dalej. Nad no, dzisiejszy no, Mam nadzieję, że ten dzisiejszy będzie krótki, treściwy i was nie zanudza na śmierć. O, tak. Okej. Okay. No to wracając do tej choroby aktywnej tej choroby sezonowej. Do tego sadu, bo tak to jest skrócie, sad. To że taka Parasolska choroba sadowa. Okej. Okay. Yy, objawy: obniżona aktywność, uczucie słodku, lęk, nadmierna drażliwość, problemy z pamięcią i koncentracją, problemy z wykonywaniem codziennych czynności, uczucie przewlekłego zmęczenia, niechęci do pracy, a także funkcjonowania w społeczeństwie, wzmożona senność, współistniejące z pogorszeniem jakości snu, zwiększenie masy ciała związane z zwiększonym apetytem, zwłaszcza ze wzmożoną chęcią do spożywania węglowodanów, osłabienie popędu seksualnego. Skrawnie w skrajnych przypadkach myśli samobójcze du, du, du, du, du. dobra, to bym się nie dało może tutaj w sobie no i o to chodziło właśnie du, du. dobra, nieważne no. yy, i właśnie to ten SAT można leczyć za pomocą fototerapii, czyli leczenia za pomocą białego światła widzialnego przy pomocy specjalnych lamp do fototerapii lub koloroterapii Światła barwne, tak. Leki przeciwdepresyjne oraz psychoterapia pomagające zaakceptować chorobę i pomóc w radzeniu sobie z nią. Praktycznie najbardziej odpowiedni jest wyjazd na miesiąc zimowy do krajów o dużej ilości światła słonecznego. Czyli pakujemy walizki i spadamy z tego kraju, na przykład na Hawaje. I coś czuję, że właśnie posiadam ten sad, bo bardzo wiele z tego się Zgadza z tych objawów. Chociaż w skrajnych przypadkach myśli samobójcze do mnie nie pasują. Bo jestem raczej bardzo jak się mówi? przeciwny samobójstwom. Chyba, że ktoś chce popełnić samobójstwo, to mówię, że samo i go wyśmiewam. Lul, no właśnie. Hmm. Hmm. Każdy wie, co to jest nie będę się na tym skminiał. Ale za to jest bardzo ładny jakby to powiedzieć, bardzo ładny obraz Giuseppe Acrimboldo o nazwie jesień, nie wiem czy to dobrze wymówiłem, jeżeli wymówiłem dobrze, to, do, to dziękuję za klaski. a jeżeli nie to proszę mnie poprawić Na dobra, wiem jak to się pisze ale nie wiem jak to się powinno czytać, dosyć dobrze więc wybaczcie mi no i bardzo mi się podoba no tym ogólnie jesień mi się podoba jako taki stan wizualny ale jako stan taki duchowy, jak się człowiek czuje w jesieni, to jest takie... Nie, nie, nie, nie, nie, jest dużo pracy jest jeszcze, no, dużo pracy w domu. No wie, jak przyjdzie zima, to będzie luzik, nocki długie, gdzie można sobie odpocząć. A przez lato, jesień, zimę, przez lato, jesień, wiosnę roboty jest dużo, co najmniej dużo, no. Mało czasu wolnego dla siebie i dla znajomych a przez zimę się odrabia no tak. Czujesz, że tak jęczę teraz do was tak, tak słuchacie na siłę jak więc już powoli zakończę ten odcinek nie będę tego przedłużał dziękuję za wysłuchanie mojego odcinka wiem, że jęczałem w nim dużo ale musiałem się wypłakać jakby to ładnie powiedzieć i mam nadzieję, że kolejny będzie już będzie jak będzie że kolejny będzie konkretny, bo mam na niego plan, tylko muszę je zmobilizować, wykonać i już będzie ładnie, pięknie i zaiste miło. Tak. Do usłyszenia zachęcam do pozostawienia komentarza po przesłuchaniu tej audycji bardzo krótkiej, niecało 15-minutowej i do subskrypcji przez RSS. Miłego wieczoru, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia.